W Kościele mamy coś takiego, co się nazywa Środa Powielcowa. I tam mam to, to jest przygotowanie przed najważniejszymi świętami. Jeśli ktoś emocjonalnie jest bardziej y, przywiązany do Bożego Narodzenia, no ma prawo. Natomiast co jest, co jest podstawą i co jest, co, y, co jest najważniejszym świętem dla nas, to jest święto Pasu. Wielka sobota. Wielka sobota. Nie wiem, czy przychodzicie na Wielką, so Wielką Sobotę, na liturgię. Wigilia Boskana powinna się odbywać w nocy, powinna być razem z resurrekcją e, z, z procesem, z Alleluia. tak, my robimy trochę taką e, samobójstwo e, liturgiczne e, i to dzieci na przykład zauważają, e, czy, czy młodzież, e, że mają taki bunt. Zaraz. W Wielką Sobotę jeszcze nie ten. Bóg y, zrobić niektórzy robią o 15.00, o 15.00, drugie Wielkiej Soboty, no, czy, um, że godzina miłości, e, Robią to liturgię gdzieś tam bardzo wcześnie. Ja, nie chcę tutaj krytykować kogokolwiek, nie, nie taka jest moje, moja myśl. Natomiast jest y, faktycznie niezrozumieniem tej liturgii, robić ją wtedy, gdy jest jasno. Jak ja bym tu zapalił światło, i miałbym świeczkę. I zapalił, żeby podstawy po prostu tutaj. Jak jest tyle światła? Kto stał z Was, tego światła? Może tutaj Ania. Ania. Nie. O! Świeczka się bawi. Fajnie. Jedna osoba to do światło doceniła. Natomiast wyobraźmy sobie, że jest noc. Nic się nie świeci. W tym momencie to światło nie ma problemu z tym, żeby zauważyć że to światło jest. W kościele robi się coś takiego. Przygotowaniem do najważniejszych świąt jest niedziela Środa Popielcowa. Klerycy kiedyś zrobili kalendarz seminaryjny i piątek no, i środa popielcowa wypadała w sobotę. <grym>, poszło do drugu do, do, do początku. <grym, grym, grym>, um, środa popielcowa. I tam mówimy o, takim, o czymś takim jednym. To się bardzo często powtarza. Chciałbym, żebyście się zatrzymali, żebyśmy wszyscy się zatrzymali nad tym i to bardzo mocno przeżyli. Bo nie ma co uciekać od depresji. W pewnym sensie. Nie ma co uciekać od takiej prawdy, że jestem prochem. Jestem prochem. Nie jestem Bogiem. Sam w sobie nie mam sensu. Łapie za różne rzeczy, które są dla mnie szalenie wartościowe. Dlaczego są wartościowe? Bo są odbiciem Boga. Zmarł Ci ktoś? Tęsknisz za tym człowiekiem. Powiem coś szalonego, ale to nie tęsknisz za tym człowiekiem, tylko tęsknisz za Bogiem. Wyobraźcie sobie twarze tych wszystkich ludzi, którzy odeszli, a, a których tęsknicie. My nie tęsknimy za złem. Jestem na przykład na pogrzebach. No, tutaj to często jestem na pogrzebach. Cmentarz mam zaraz przy Kościele. Mój nowy, mo, moje nowe miejsce to jest takie, że mam dwie dwa pasy okien. Jeden jest na cmentarz, to sobie mogę popatrzeć na drugi, drugi jest na zakład pogrzebowy. <gry> mój, brat, mój brat to nazwał tak, przyjechał do mnie i mówi: no, masz. Widok z właściwą perspektywą. No Pamiętaj o Tak jest. Pamiętaj o śmierci. E, kończymy w miejscu, do, do którego nic nie zabierzesz. Nie zabierzesz wróci, Nie zabierzesz samochodu. Nie zabierzesz pieniędzy. Łukasz, nie, zabierzesz... nie zabierzesz samochodu? Nie zabierzesz? Nie. Nagi przyszedłeś, nagi tam wrócisz. Pytanie, czy do pustki? Wiecie, po co dostaliśmy tych wszystkich ludzi? Przypomnijcie sobie te wszystkie twarze ludzi, którzy umarli, którzy już odeszli. Eee, wiecie, po co dostaliśmy ludzi? Do kogo człowiek jest podobny? Do Boga. Stwórzmy człowieka, Bóg mówi, podobnego nam, na nasze podobieństwo to tam jest coś takiego, na nasz obraz, podobnego nam. Jak w Piśmie Świętym coś się powtarza, to znaczy, tam nie było stopniowania. nie było głupi głupszy najgłupszy, nie? Jak chciał, chciał się powiedzieć, człowiek na całym świecie, to mówi, powtarzano powtarzamy dwa razy to samo. głupi głupek, Albo najbardziej e, coś najbardziej uniłowanego, nie? E, mój kochany, kochany. Albo y, najlepsza pieśń na całym świecie. Pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami. Stąd Chrystus, jak mówi, nie przebaczaj 7 razy, albo 77 razy to to ma być najlepsze przebaczenie. Tam jest najlepsze przebaczenie. Nie ma lepszego przebaczenia. Bóg Ciebie bierze całe. Chce Ciebie zbawić. Natomiast nie przebaczaj tylko językiem. nie? Przebaczysz językiem, a w sercu już dawno człowieka zabiłeś. Ja mojego męża, nie? ja mu przebaczyłam tak? żyje żyję dziadę. by <grym grym grym> daleko ode mnie, nie? A pewnie, że się broni. Pewnie, że nie chodzi o to, że, e, że tutaj jest tak, że my to od razu, wiecie, już mamy doświadczenie trochę nie? Ludzie z zewnątrz to tak myślą, że my tak po prostu na szybkiego, nie? Wiązać, wiązać, nie? Już mieszkacie ze sobą, zaliczone, tych jest krecha. zrobimy taką tablicę wielką, ile mamy sukcesów. Tych związaliśmy, tych związaliśmy, tych związaliśmy, ci mają nadal kryzys, ci mają jeszcze gorzej, już lepiej jakby mieszkali oddzielnie, ale żeśmy jej związali, zaliczone, nie? Nie? Mamy ambicje, ambicje. Ludzie też nas z zewnątrz słucham, wpychają w te ambicje, nie? I do radio, to tam nie, nie, nie takie rzeczy od razu nam mówili. Jaki procent? Jaki procent skuteczności? Proszę bardzo? Macie licznik? To, to yy, są procenty? Promile? Nie? Promile to ja mogę wiem Jest to od razu napychanie w pewną ambicję, a spokojnie. Pierwsze to jest pytanie o to, czy Ty jesteś kochany przez Boga. Będziesz kochać małżonka. Naprawdę to nie są małżonki. Tą sferę jest najłatwiej zauważyć. To już jest ciężej zauważyć. To mówić o tej rzeczy jest najciężej. Ja nie wiem, czy wy w to wierzycie, realnie, jak tutaj siedzicie, ludzie, którzy w sposób świadomy zdecydowali się na rekolekcję. Jak ja Wam mówię o takiej rzeczy, Bóg jest Waszym największym, największym pragnieniem. Grzech pierworodny polegał na tym, że szatan po prostu, nie to, że powiedział Ewci, Ewcia, patrz jakie jadko, normalnie wybierane jak na forteksu. Tam no w ogóle jabłka nie było, tylko był owoc. On nie powiedział najpierw, patrz się, jak to smakuje, no weź. Nie? On powiedział coś takiego, szatan powiedział coś takiego. Czy to prawda, że Bóg wam, e, pytanie o głód, Bóg do tej pory karmił? To on przewidywał, to on im stworzył system karmienia. System karmienia, chleb. System karmienia, spór i To on stworzył system karmienia, jak ty ma być karmiony. Nie? Czego ty potrzebujesz? I oni byli pełni, oni byli w raju. Natomiast oni tam, nawet w raju, Tworzył im takie poczucie, że mają głód. Są potrzeby, są takie potrzeby, które są potrzebami chlebowymi, i one nie są kłamstwem. Ale szatan robi przede wszystkim, pierwszy odruch szatana, to cię wpycha po prostu w potrzebę, która już jest zapewniona. I masz poczucie głodu, a tego głodu realnie nie ma. Ja jestem taka sama, mam masę ludzi przy sobie, nie. Oczywiście, jest różnica, są też różne relacje, oczywiście, że tak. Natomiast ja się przynajmniej kilka lat znam na tej samotności, nie? Jak już może taki dzieciątko totalnie pozbawione tego, że nie czuję samotności, no to, to nie. Mam tę to, to potrzebę bycia z ludźmi i tak dalej. Oczywiście. Czasami, czasami jest taka potrzeba, teraz rozmawialiśmy tutaj w trakcie przerwy, zdecydowaliśmy się zabezpieczyć nie naszą potrzebę ruchu, potrzebę kontaktu, wartości itd. E... Było tak, że rozmawialiśmy tutaj o, o moich moim znajomych ludzi, którzy, których towarzyszyłem od samego początku, akurat tak jak się znali. 5 lat byli w 5 pięć lat oni ze sobą chodzą, pięć lat Pięć lat się znaliśmy ja odszedłem z parafii, a oni ostatnio wzięli ślub. Dużo się pozmieniało. Oni już nie mają tego czasu. Straciłem ich. Oddałem ich. Obrączkę mają na palce. Żeby żaden człowiek ich nie rozłączył. Człowiek. Ja mam się odsunąć. 60 kilometrów. To Pan Bóg mi pomógł od do parczewa. Ja mam się odsunąć? Czy straciłem? Pewnie, że straciłem. Natomiast usłyszałem przed tą zmianą, Bóg mnie prowadzi. Głębokie mam przekonanie o tym, póki tu stoję i dbam o swoje życie wypały, to mam. Bóg mnie prowadzi, bo przed tą zmianą w parafii usłyszałem takie słowa z Parycia, którego bardzo serdecznie polecam. Usłyszałem takie słowa, które podejrzewam, że mi zapadło po prostu do końca mojego życia. Daj Bóg! Wszystkie Twoje marzenia i pragnienia ostatecznie zostaną zrealizowane w nim. I przyszedł dekret o zmianie z mojego kochanego Łukowa. I przyszedł dekret. Czy ja czasami nie miałem momentów, że chciałem odejść z Łukowa? Miałem! Pewnie, że miałem. Pojawił się we mnie głód, a może będzie więcej, może będzie lepiej. To, to też jest głos szatana, że on ci pokazuje, że potrzebujesz czegoś więcej. Tym mnie boże źle każ. Pismo Święte mówi o czymś takim. E, mądrość zbudowała sobie dom i zastawiła stół. Mądrość to raczej szkołę zbudowała, co? Mądrość zbudowała sobie dom. Jest dla rodziny i zastawiła stół. Jak Ty będziesz to wszystko, co robimy w naszej duchowości, to jest karmienie. A karmienie się, mamy karmienie, dlatego że mamy grunt. Doświadczasz różnych ludzi, tęsknisz za ludźmi. Wiesz, po co dostałeś tych ludzi? Bo Boga nie zobaczysz. Ale jak widzisz tego człowieka i masz takie ogromne tęsknotę za tą twarzą, E, wierzę głęboko w to i widzę po Piśmie Świętym, że skoro Bóg jest, my jesteśmy podobni do Boga, to wyobraź sobie, że umierasz. Idziesz do nieba, niezależnie od tego, jak ono tam wygląda. Patrzysz na Boga. I jak Pismo Święte mówi prawdę, to ty patrzysz na tą twarz, e, i to jest twarz wszystkich ludzi, których kochałeś. Ale to nie ci ludzie byli pierwsi. To On jest pierwszy. Więc za kim tęskniczy? Tak naprawdę. No Chrystus powiedział, jedynie Bóg jest dobry. Jedynie Bóg jest dobry. Jak za czymkolwiek tęsknić. Ja jestem na pogrzebach na przykład ludzi, którzy, za którymi się nie tęskni. Są takie pogrzeby. Też ludzie nie płaczą na pogrzebach. Nie tęsknią, coraz mniej się zastanawiałem, dlaczego tak jest po prostu, o co chodzi? Kiedyś jak myśmy po prostu na tych pogrzebach ryczeli, płakali, No tam ludzie zawodzili, nie? Byli sobie bliscy, natomiast teraz jesteśmy tak skrzywdzeni poprzez to, że jesteśmy każdy w swoim kącie ma swojego jakiegoś tam laptopa, czy coś tam, nie? Nie wiem, jak wyjadę na dwa tygodnie do, do domu swojego rodzinnego, nie chcę ich mocno tam zdradzać z sekretów naszych rodzinnych, ale wiem, jak to wyglądało 20 lat temu. Wiem, jak wygląda teraz. No, jak nie napiszesz na messengerze do swojego brata, to nie przyjdzie na obiad. W Spokojnie, w obok. Jesteśmy tak dalecy jesteśmy tak daleko od siebie, że ten drugi człowiek, my się tak odseparowaliśmy, straciliśmy umiejętność do bliskości. Chrystus spotyka ludzi, którzy mają uschłe ręce, nie chodzą sparaliżowani? A jutrzejsza reakcja będzie jaka? jaka, jaka Chrystus łapie ludzi, których nikt nie zatrudnił. On pyta, dlaczego nie pracujecie? Oni mówią, nikt nas nie zatrudnił. Jesteśmy bezczynni. Idę do domu i nie wiem, co mam z nimi zrobić. Z 7 minut przedłużyłem sobie do 14, 10 już nie mogę wytrzymać. Co zrobić z tą kobietą, która, która ma obrączkę na palcu? Która, no, co, co z tym zrobić? Dzieci przyszły. Co chcecie? Nie? Porozmawiać. Pięć zdań. Przy szóstym mam problem. Pięć zdań. Wrócę do pierwszego. nie? Powtórzę. Jesteśmy. To, co chce zrobić z nami Szaban, to to, że ci ręce pustą, Że w pewnym momencie, jak źle się nie karmisz, jaka jest konsekwencja tego, że się źle karmisz? W pewnym momencie, jak sięgasz nie po to, co trzeba, odreagowujesz, na przykład poczucie wartości, sobie odreagowujesz w ciele. Nie? Jest naturalna. Jest naturalna potrzeba, potrzeba seksualna, którą każdy ma. Każdy ma. Przyznam się. Jestem człowiekiem. Góra lodowa. Ostatnio mnie uczeń poprawił. Góra lodowa. Ten czubek, który wystaje. To jest mniej więcej nie jedna siódma, tylko jedna dziesiąta, tak nie powiedział Nowowieży. Jedna dziesiąta. Natomiast to jest naturalna na potrzeba seksualności. Natomiast na tą potrzebę, jeśli nałożą, nałożą się inne potrzeby, będę miał ogromny własnych wartości. Bezpieczeństwa. Co się dzieje z górą hudową? Leć do góry. Jak ktoś mi taki kit mówi, za przeproszenie, że każdy ma swoje potrzeby seksualne i te wszystkie potrzeby są seksualne na takim samym poziomie, to głupoty gada. Bo czasami tą jedną swoją potrzebę, która wcale nie jest chlebowa, bo ja żyję, jeszcze nie mam, nie zabieram się z tego świata, e, tutaj naklejone te dwie rzeczy, coś takiego, że ty masz, trzeba je odczepić. Zauważyć świadomie, że jak nakarmujesz się w inny sposób, to to w Tobie, ta potrzeba w Tobie zaczyna się obniżać do takich potrzeb, które są, które są w, w panowaniu Twojej woli. Łatwo powiedzieć. To czasami jest po prostu czas. To nie robi się tak. Nie? Dorastamy jak dzieci. Czasami człowiek może mieć 30 lat. Może nie jest za dużo, może mieć 30 lat, a wewnętrznie to być takie po prostu małe dzieciątko, nie? Dziecko w niektórych sferach. No to co, na barki dziecka narzucisz mu jeszcze po prostu ciężar, e, który dźwignąłby ci mężczyzna 40-letni, nie? 35 Nie, trzeba z nim usiąść i systematycznie pomału, pomału, pomału. To Kto więcej dostał, od tego więcej wymagać się będzie. Nie napsądź. W Pismo Święte mówi coś takiego, jak się napamięć. Chrystus ostatecznie mówi tak, moim pokarmem, mówi Chrystus, bo my jako chrześcijanie, to wszyscy chcemy zrobić ksero do Chrystusa, nie? Niebo jest dla nas zamknięte. Jest dla nas zamknięte. Jedyne co możemy, nam się wydaje często, że tak mówimy ciągle o zbawieniu, to my, a nie, mi się zbawienie należy, nie? Dziesięć przykazań, proszę bardzo, pierwsze, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Tutaj nie za bardzo, ale sąsiad gorzej, więc pyk, pyk, pyk, nie? Przeleciałem, proszę bardzo, należy mi się. Chciałbym wam powiedzieć, według najnowszej aktualizacji, która się nazywa Nowy Testament, <śmiech> według najnowszej aktualizacji nikomu się nie należy dla nas, dla ludzi. Niebo jest zamknięte. Już. Jedyne co to możemy liczyć na pójście w pitase Na zrobienie wymyku. Niebo było otwarte. Niebo było otwarte dla pierwszych rodziców. Jak mówi Pismo święte Natomiast jak zgrzeszysz, jesteś wydalony z Niego w pewnym sensie ostatecznie dla Twojego dobra. Jesteś wydalony z nieba. Nie masz prawa do nieba. Koniec. Fajnie by było przeżyć taką prawdę i posiedzieć z nią trochę. Nie za szybko się słodzić w swojej duchowości, nie? Yy, polecam Wam, yy, podobno one nie są dla wszystkich, nie, nie wiem, jak, jak dla mnie, ja uważam, że dla wszystkich. Zachęcam do wszystkich Kolekcje ignacjańskie. E, dziewięć dni w ciszy gasisz światło, jedno oko, gasisz światło, komóreczka, gasisz, samochód, gasisz, e, twoi znajomy, gasisz, pieniądze, siedzisz po prostu tam na miejscu, nie ma co kupić, nie ma jak odreagować, gasisz, gasisz, gasisz, gasisz, gasisz. I dopiero wtedy jak e, jak dojdzie w pewnym sensie taka, taka, taka sytuacja nocy ciemnej, że widzisz, że te światła to one ciebie nie wypełnią, dopiero widzisz to światło, jedno, które się nazywa Chrystus. Ktoś wam brutalnie zgasił światła. Ono się samo czasami zgasi. Mąż sam się czasami zgasi. Dzieci same czasami odajdą. Natomiast pismo święte mówi coś takiego, żeby docenić ten płomień. To liturgia kościoła decyduje się na taką liturgię światła, która jest wstępem do najważniejszej liturgii, czyli liturgii wigilii Paschalnych. Ona się zaczyna od, od y, tego, że do kościoła wchodzi jedna świeczka. I wszyscy powinni zadbać, że żadne tam jakieś takie wiecie, no te. Co tam się świecą, te różne napisy, nie? Tam się po prostu czyta, z tego się śpiewa. Jak one się nazywają? Te procedury. Jak? No! rzutniki? Rzutniki to takie różne rzeczy, nie? Wszystko powinno być pogaszone, żeby nie było żadnego konkurencji dla tego światła. Że w sobie dochodzisz do czegoś takiego, że masz te różne światła w Twoim życiu. Trzeba je zgasić, żeby docenić to, że Ty na dobrą sprawę, mając potrzebę człowieka, Ty masz potrzebę Boga. To jest potrzeba Boga i to jest najcięższe przejście, żeby to zrozumieć w nas, bo my w to nie wierzymy. Chrystus mówi takie słowo. Kto. Kocha Ojca bardziej niż mnie, nie jest mnie godzienny, to znaczy pochuk ta cała lukowość. za przepraszam. Dojdzie do pewnego momentu, zmęczysz się i nic z tego nie będzie. Twoje działanie jest na marne. Naprawdę Chrystus mówi, twoje działanie w Kościele jest na marne, jeśli nie przejdziesz tego Twoje funkcjonowanie, Twoje powołanie w małżeństwie, jeśli nie przejdzie tego momentu, jest na marne. Będzie bezpłodne. Moje kapłaństwo, ja, sobie, ja mogę sobie pozapalać masę świata. Jak tego nie pilnuję, to co, co chwilę się coś pojawi. Doktorat, co zrobię. Była taka kobieta, która poświęciła. E... Poświęciła własnego narzeczonego, kontakt z rodzicami, bo musi zrobić doktorat. Zrobiła doktorat, przyjrzała się na to światło i weszła do persy. Całe, całe kilka lat pracowała na to, żeby to zrobić doktorat. Poświęciła masę rzeczy. Przyjrzała się temu światło bida. bledne światło, ledwo co. Czy nasze relacje, czy Twoja relacja do męża jest, jest, jest ważna? To jest takie światło, które jest jednym z największych światem. Największe, największe podobieństwo do, do relacji do, do Boga to jest relacja Twoja do Twojego męża. Oczywiście, że tak. Natomiast ta jest pierwsza. Ta jest pierwsza. Czy sakramenty krzywdzą? Jak każda dobra może skrzywdzić. My zazwyczaj uważamy, że jak wezmę sakrament, e, nie zaszkodzi. Zaszkodzi. Czy sakrament kapłaństwa bez Chrystusa zaszkodzi? Prawie za minę. Nam biskup Kiernikowski kiedyś powiedział coś takiego. Panowie, nas traktował przede wszystkim jako ludzi. Traktować chrystyka jako człowieka, to rekord. Traktował nas jako ludzi, jako mężczyzn, a później dopiero jako przyszłych księży. I, i mówił coś takiego. Panowie, jak uważacie, że Wy się ułożycie w kapłaństwie bez Chrystusa, to lepiej odejdźcie dzisiaj i tutaj, bo będziecie uciążliwością dla Kościoła w pewnym sensie. Więcej zgorszycie niż jakkolwiek pomożecie. Nie będę śceniał, że tak nie jest. Natomiast pytanie jest, myślicie, że kapłaństwo jest wyjątkowe? Jest wyjątkowe tak samo jak małżeństwo. Pomysł, koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego bez Chrystusa, żeby zrozumieć małżeństwo chrześcijańskie bez Chrystusa, to albo ktoś to ma świadomość, albo po prostu jest że tak po ludzku. Królówskich to wszyscy jesteśmy, przepraszam, królówskich to wszyscy jesteśmy bogami dla siebie. Ja jestem bogiem dla siebie, bo mi chodzi o siebie samego. Wiecie co to jest 666? Mamy trzy relacje. Trzy relacje. Do siebie, do siebie, do Boga i do bliźniego. 666. Szóstka to jest dzień stworzenia człowieka. 666 chodzi o mnie, o mnie, o mnie. Boję się o swoje życie, o swoje, o swoje. Kto jest w centrum? Ja jestem w centrum. Wszystko lata naokoło. A tu się nagle, nagle okazuje, że ktoś orbituje jakoś inaczej. O co ci chodzi? Nie kręcisz się tak, jak ja chcę? Ja teraz jestem w szkole Kopernikania. Odkrycie Kopernikańskie, wie? Się okazało, że to Słońce wokół mnie nie zasuła, tylko ja wokół Słońca. O matko! I to dobrze! I to dobrze, nie daj Boże, żebym tak było. nie daj Boże, żebym był Bogiem. Nie? Chodzi o moje szczęście. Koncepcja małżeństwa chrześcijańskiego bez relacji do Chrystusa zabija. Sakrament małżeństwa bez Chrystusa zabija. Proszę księdza, żeby tak ułożyć moje małżeństwo, tak żeby, żeby mnie nadal był ten, żeby się krycił wokół mnie, nie? Kula kop, nie? Kręciło się wokół mnie, tak jak trzeba, po orbitce, że bardzo, jedna orbitka dzieci, jedna orbitka druga orbitka żona, praca, proszę mnie to tak ułożyć, żebym nadal był w centrum. Myślę, co to jest? Ostatnie pudełeczko. Jak jesteś już nakarmiony jak weźmiemy sobie Ewangelię, jaki był pierwszy cud Chrystusa? Zamianę wody wina. Winko. Powinien pracować w reklamie. Drugi cud Chrystusa. Rozmnożenie chleba. To będziemy dzisiaj mieli na suktutacji. Rozmnożenie chleba. Odpocznijcie nieco. Wspólnota w ruchu, w działaniu, w przechodzeniu, w dążeniu. To od razu się odnosi do tego. Wartość zostaje przydana mi sobie. Błogosławić. My słowo błogosławić rozumiemy jako, jako, jako magię, nie? Pobłogosławiłem coś. Pobłogosław swoje dzieci to nie tylko znak krzyża na czole, to też jest duchowość, to też jest duch, to też jest znak. Tylko najlepiej by było, żeby był robiony świadomie, tak? Co to jest za błogosławieństwo? Bóg oddaje życie nie za byle kogo, tylko za grzesznika. Jakby to nie było za grzesznika, tylko za, za człowieka pobożnego, nie? Bóg oddaje życie, ale za pobożnych. Dwa razy nie byłeś w niedzielę. W trakcie roku to już nie. Odpadasz. I wtedy można było mieć przeświadczenie. On ze mną jest dlatego, że w pewnym sensie mu się przydaje. A Bóg specjalnie robi coś takiego, że daje się zabić. Odkupienie. Czym jest kupienie? Ja daję 4,99 za paczkę chipsów. Daję wartość za wartość. Daje wartość, zawartość. Odkupienie to jest błogosławieństwo. Błogosławić, dobrze opowiadać. Jak człowiek mnie błogosławi, to to jest dla mnie ważne, natomiast później to jest dla mnie za mało. To jest ważne dla dziecka, to jest ważne dla osoby dorastającej, to zawsze w pewnym sensie będzie ważne, tak? Przyjemne. Natomiast jak skończę na tym, to będę niedożywiony który chodził niedożywiony, bo jestem pusty bez tego. Jak ktoś, kto jest ze mną na równi, drugi człowiek idzie błogosławi, to jest ok, to jest dla mnie ważne, wtedy lepiej działa, to jest naturalny moment. Natomiast w pewnym momencie zauważam, że jesteśmy na równi. Jak ja jestem niepewny swojej wartości i to ludzie pokazują, jaka jest wartość. Paczka Ciepsów dzisiaj może kosztować 3,99, ale dlatego, że człowiek to ustalił. Czyli to nie jest obiektywna wartość. Jutro może kosztować dwa dropsze. Ja ustalam, co to jest za wartość. Potrzebuję, żeby ktoś pokazał moją obiektywną wartość. I to już jest stać. Ludzie poza chrześcijaństwem wartościują człowieka na zasadzie intuicji. Intuicyjnie odczuwam jestem ważniejszy od świni. Nie? Chociaż genetycznie nam szalenie blisko. Ale decyduje się, jestem ważniejszy od świni. Już dzisiaj się pojawiają decyzje takie: A dlaczego zabijacie świnie? ci świnie, to niehumanitarne. No rozumiecie? Humus, od słowa Ziemia, człowiek, nie? Nieludzko traktujesz tą świnię. Zgadza się? Traktujesz ją po świńsku. Po Niehumanitarne traktowane zwierzęta. I nietrafione. To jest jedyne, jedyny fakt stabilny który jest podłożem pod naszą wartość. Fakt stabilny Myśmy się przyzwyczajeni, bo my na po prostu krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż, krzyż. A, ogóle teraz samego krzyża nie mam Krzyże, wszędzie krzyże. Pytanie, czy Cię Bóg błogosławi? Czy o Tobie dobrze? Jest jestem taki piernik, taki grzeszny, nie? jest cała seria lepszych, nie? Tu się schowam gdzieś tam w kościele, za filarem. mówi do o to, nie? Jak nie masz osobiste, osobistego odniesienia do Chrystusa, to Ciebie ten sakrament, który wybrałeś szybciej, jest na Twoje zabicie. Jak podchodzicie do sakramentu pochuty i pojednania i nie macie tam w myśli relacji do Chrystusa, tylko po to, żeby, wiecie, jak pralka, nie? Ja muszę mieć poczucie czystości, nie? Przychodzę sobie po prostu, przy księdza, jest tam ktoś? Warto zadbać o to, czy ktoś w ogóle na środku siedzi, nie? Jest tam ktoś? Jest. Wyspowiadałem się, natomiast jedyne z jaką relację mam, to do siebie, Bo ja się chcę poczuć czysty, ja nie wracam do żadnej relacji z, z, z nimi. Sakrament w po pojednania. Jak ja tak ileś tam razy przychodzę, w jedną, w drugą stronę, to mnie to po prostu osłabia. Ja już mam dosyć. Jak to nie jest otwarcie na żadną relację, nie ja mam dość się. Ulewam się. Yy, tutaj jak ktoś jest dobrze nakarmiony, to jest jedynaczka, to jest dwójeczka. Jak ktoś jest dobrze nakarmiony, dopiero, jak Chrystus przyjdzie na końcu czasów, to nie będzie patrzył po kolei, proszę bardzo, tylko jak to zrobić, żeby zrobić, a się nie narobić, popatrzy na ostatnie. Popatrzy na ostatnie pudełko. Nie? Jak dobrze nakarmisz to, naturalnym odruchem będzie to. Zrodzi się potrzeba. Ja chcę dalej pchnąć swoje życie w coś, co jest ważniejsze ode mnie. Może ja nie jestem najlepszy z matematyki. Pewnie jakbym dzisiaj pisał maturę z matmy, to bym oblał. <śmiech> <śmiech> Sukcesem byłoby już 10%. Natomiast yy, ja może jestem kiepskim matematykiem, ale małżeństwo to jest coś takiego, że sobie przypominam czy kapłaństwo, jest coś takiego, że jak jestem dobrze nakarmiony, tym jak jestem dobrze nakarmiony, to we mnie się nagle, jak ja czuję się tak bezpiecznie, to we mnie się pojawia naturalne pragnienie, które się nazywa powołanie. To znaczy ja chcę swoje życie dać w coś, co jest większe ode mnie samego że to, to nie jest coś, co ktoś mi zabiera, nie? Chrystusowi niech życia nie zabrał. Mógł się wyślizgiwać, no, tak jak się wyślizgiwał przez trzy lata swojej działalności, którego nie nienawidzili. Dalej by się mógł wyślizgiwać, nie? A oddał swoje życie dlatego, że chciał. Bo z tego oddania zrodził się cały ten kościół. Mamy jeden opis w Ewangelii, który mówi o tym, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Sąd ostateczny będzie wyglądał tak, że Chrystus oddzieli jednych od drugich, nie będzie trzeciej grupy, nie? Trochę fajni, trochę, trochę niefajni, tylko po prostu system zero-jedynkowy. Zero, piekło, jedynka, ok. Jak się dobrze nakarmisz, trafisz do jedynki. Fajnie by było, nie? Gdybyśmy się tam spotkali. Bomba. Ja bym trochę, byście musieli na mnie poczekać, bo bym siedział w, w, w czyściu w sektorze dla księży, którzy gadają za długie kazania. za Uwaga, z czego, co on tam mówi? Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie i tak dalej. Oni pytają, kiedy, kiedyś, i oni mają taki luz, wiecie. Oni nie robią czegoś takiego, że a tak, żeśmy się, się nacharowali po prostu, jak nie wiem co, skocony cały idę do tego nieba, nie? Poproszę prysznic przed wejściem, nie będę wchodził tam jak jakiś, no. Yy, I on mówi coś, coś takiego, yy, w naj, najsłabszych, najlichszych, najmniejszych ja w nich byłem, kto jest najmniejszy? Sam byłem grzesznikiem dla nie względem niego, ja byłem najsłabszy. On się pochylił. Bóg stał się człowiekiem. Nie, nie sądził z góry, nie? Sądzę po prostu, Piernik, Ty, Kałaska, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Polska, o? lubelskie, parczew i co? Nie? On schodzi do tego samego poziomu. Wchodzi w moje buty. I dopiero z tego poziomu ocenia moje życie. Co można z nim zrobić? Natomiast nie sądzi z góry. On mówi coś takiego. Ja jestem w tych ludziach, którzy są najsłabsi. Jak patrzysz na twojego małżonka, który jest silny, jest cwany, poszedł swoją drogą. Jest potężny facet, w radę. Znalazł sobie piękniejszą kobietę. Ja nie chcę tu rozgrywać, nie jestem samysłem. W oczach Boży kto jest silny, kto jest słaby. Bo jak wiesz, że masz takie głody i tu już widzisz, że masz ile, ile siły potrzeba, żeby przyjść do Sycha. Żeby się otworzyć, żeby gadać przed innymi, ile odwagi potrzeba. Wy wiecie. Kto jest silny, a kto jest słaby? A kto będzie, śl... a kto będzie wrzeszczał i krzyczał, że ma lepsze życie, że jest silniejszy? Kto jest biedakiem, kto jest żebrakiem? Kto jest silny? <grym> Bardzo dobrze. Kto jest najmniejszy? Nie śpieszcie się do tego, póki nie zrozumiecie się. Ale to jest na samym końcu. Kochać go? Kiedyś zapytałem kobietę, która została zdradzona, czy kocha swojego męża. Co ona mi tam dała? Następnym razem, będę oko w oko założyła najpierw w tak mnie Bogosławiła, że myślałem, że po prostu umrę tego dnia. Z miejsca. To, to jest na samym końcu, natomiast to, uwaga, to jest naturalnym duchem. Jak będziesz mieć to? Wiedzę o tym, że Bóg w Twoim życiem współdziała? Nie liczę od razu na fajerwerki, żeby to być objawienie. Może wiadomo yy, i doświadczenie Ducha Świętego. A wtedy masz władzę, żeby przejść ten tak ci, tego. Ci, których Chrystus po błogosławie niebem, tam, po błogosławie niebem, mówi coś takiego, na się cienie, były spragnione i tak dalej, i tak dalej, oni pytają, o, A kiedy to nam się udało? Mhm. Jak już tak poszło. Nie? Ja kończę to życie taki szczęśliwe, tutaj niespracowany. Gdzie to było? A to w tym, w tym, w tym grzeszniku. Najbliższy, najsłabszy. Jest kit, że jest silny. Nie chodzi o to, żebyście się wiecie. Wrócili teraz do swoich miejscowości, spotkali męża czy żonę. Ty, słaba! <grystanie> Zadam Nie? Usłyszałem, że jestem silniejszy. Teraz, a, tutaj masz jakiegoś tam, daj spokój kobietom. Fakt jest taki, ty, jest, ty jesteś, jeśli rzeczywiście jesteś tutaj, jest to Twoja wola, starasz się i tak dalej, jasne, że tak. Natomiast hmm, głowa podniesiona. Jak się do wartościuje, jak się kocha człowieka. Byłem kiedyś w restauracji z grupą pierwczynkową, sami, sami sami faceci, nie miałem koloratki. Byliśmy, byliśmy, w restauracji, ja jak to w restauracji, w Lublinie to było w Lublinie. Byliśmy tutaj w restauracji, i akurat były tam trzy dziewczyny były kalnerkami. chodziły sobie, no i tak przyglądam się pomogę, <grywanie> Przyglądam się one wszystkie były takie no, podobne do siebie. No i tutaj dziewczyna dziewczyna przychodzi taka, wiecie, już zmęczona, nie? Pozycja zamknięta, zmęczona, nie wiem, ktoś tam może na ją wrzeszczał, to pozycja, postawa zamknięta, łopatki do przodu, nie? Zderbiona już, dobita tym życiem kalnerki, zapisuje, nie? Ja po prostu tak zapytałem, no, tak jak to, czy są, dzisiaj świeci, nie? Fakt, taki zwykły. Mówię, a wy, przepraszam, bo wszystkie tutaj w trzy to jesteście siostrami? Nie. E, a dlaczego? Pan pyta. Mówię, bo wszystkie jesteście bardzo ładne. Ksiądz takie rzeczy mówi. Wszystkie jesteście bardzo ładne. Ale nie powiedziałem tego, żeby wiecie, nie? Chłopaki zaraz na mnie patrzą... I mają wypisane, co to, jakieś końskie zalody? Nie, stwierdzam po prostu fakt. Taki jest fakt. To błogosławiłem. I to jeszcze z intonacji, tak? Aż sam bym z siebie dumny. A co? Bo to z intonacji po no prostu. aż sam bym chciał usłyszeć, gdybym był kobietą. Sam bym chciał usłyszeć coś takiego, nie? To po prostu zwykły fakt, ja od ciebie nic nie chcę. Ja po prostu stwierdzam fakt z jest błogosławieństwo. Wierzę w to, co mówię. To jest wartość, tak? Piękne trzy kobiety. Nie? I ona od razu co? Od razu się wydawała wyższa, nie? Proszę bardzo, nie? upadki do tyłu. Moja siostra pracuje w takiej, w takiej korporacji, która starają się o tę pracę i jak robią na przykład przesłuchania do pracy, biorą taśmę, kleją sobie na upadki. żeby te upadki ściągnąć, żeby przy sytuacji, w której ktoś na przykład pokaże, że Niezbyt dobrze się znają na tej pozycji, na której mają być, mają pracować, żeby im odruchowo łopatki nie poleciały do przodu, żeby się nie zamknęła postawa. Nie? Cwane? Cwane, nie? Dobrze są. Mają już jakąś wiedzę, natomiast ścielniają. Ja nie mam poczucia wartości, w której ścielniam, Czy ją mam. Nie? Ktoś się dał oszukać? Dał się oszukać, nie? Buziak w tą taśmę. Ci zamkać. Idę dalej ścięcie. I tak samo jest tu. To jest. Natomiast mówi Chrystus do tych, mówi Chrystus do tych, którzy, e, którzy, którzy są na potępieniu. Najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszymy. Że on decyduje się, że jest najgorsza rzecz, którą kiedykolwiek usłyszymy. Pismo Święte mówi tak. Chrystus powie, nie znam nas. Poznać w Starym Testamencie oznacza współżyci. Pismo Święte tak często mówi o współżyciu. Ale po prostu w kościele kiedyś próbowałem w ukowie powiedzieć o takie kazanie, w którym chyba z pięć razy użyłem słowo seks. Nie? O seksualność. To seksualność. Nie, seks to nie. Wiedziałem, że tam będzie pomógł. Seksualność. Już od razu po, już od razu po mszy świętej był, był, był, był telefon, Księże prowostu. Ja byłam z dzieckiem. Nie co to dziecko mówiło o siódmej rano, nie chcę pójdzie, po prostu spać. Ja byłam z dzieckiem. To coś tam, coś tam. Seksualność to Super, bomba. Natomiast ci, którzy ci, zostali którzy w pewnym sensie zamknięte drzwi do nieba. Chrystus mówi tym rozsądnym Panu i one wchodzą, bo mają ogień, bo, bo są namaszczone, mają olej, mają Ducha Świętego. Jak w Kościele namaszczamy, to namaszczamy wiecie kiedy, nie? z prośbą o Ducha Świętego. To Ty im pachniesz. Perfumy kiedyś to tak robiono, nie? Chcesz pachnieć wanilią, bierzesz wanilię, nie gniedziesz, nie gniedziesz olejem, proszę bardzo. Nasmarujesz się. I wtedy jest perfuma, wtedy, wtedy chodzisz i pachniesz tym, czym zostałeś namaszczona. Oprócz tego namaszczenia to robi ci co? Wojowników się namaszczało, nie? Żeby jak ktoś cię zławie, to się wyślizgujesz, nie, nie dasz się złapać. Chrystus miał taki, jedny, ten, taki charyzmat, który raz na jakiś czas się pojawia u Niego. Ludzie chcą go zabić. Wiadomo, ja jak to się działo, nie? E, zaprosili Go, proszę bardzo, Panie Jezu, zapraszamy Cię na górę, chcemy Cię strącić. A Pan Jezus sobie spokojnie przyszedł. No, tu, tu, tak, teraz. E, jeszcze nie mój czas. Dziękuję, proszę Państwa. <grystanie> I przeszedł. Ewangelia tego nie zapisuje. Przeszedł pomiędzy nimi. Ściskał się to po prostu pomiędzy nimi, nie? Przeklinali go, tego nie zabijali. Nie? Mówisz. Prawdę gdzieś tam. Ludzie cię przekinają, bo się boją tej prawdy. Jak nie jesteś namaszczony, jak nie masz w sobie doświadczenia miłości Pana Boga, to jak się ktoś złapie, to po prostu takie tarcie, że no, trzymacie to, co powiedzieli, do długie lata. Nie? A jak masz, namasz, jak masz namaszczenie Ducha Świętego, jak masz doświadczenie Ducha Świętego, złapicie, aha, nie ma. Nie ma. Śliskie. Pachniesz po prostu Duchem Świętym? Jesteś z Ducha Świętego? I Bóg mówi, ja oczekuję od Was, żebyście ze Mną współżyli. No. Nie znam Was. Nie poznałem Was. Oni mówią, no byliśmy przecież, staliśmy przy tych drzwiach. Nie? Czekaliśmy na Ciebie. Nie robiliśmy tam, nie wiem, jakiś głupot. Czekaliśmy na Ciebie. A Krzysztof mówi, tak, a nie, ale nie byliście namaszczani. Nie znacie mnie. Ja was nie znam. Nigdy nie żyliśmy ze sobą. Współżyć z kimś mieć męża słowa wir oznacza siłę. Ty miałeś siłę dlatego, że miałeś samochód. Ty miałeś siłę dlatego, że miałeś sobie pracę. Ty miałeś siłę dlatego, że masz kochankę. Masz siłę, siła, siła, siła, siła. Ty znałeś wiele rzeczy, natomiast nie znałeś mnie. Żyjesz mocą tego, że jest w Tobie Chrystus w swoim małżeństwie? Masz siłę kochać, chociaż nie jesteś kochany. To jest pierwszy człowiek Sykara, członek Sykara, zanim jeszcze sykar powstał. Ma miłość do ludzi, oblubieni doskonałą, najgłębszą i większość ma go wnosi. Proszę bardzo, przywitajcie się z pierwszym człowiekiem Sykara. Zanim jeszcze Andrzej i ekipa rozkręcili całą tę Pierwszy czekolwiek, jak on to przeżywa, czy go to boli, a pewnie że boli, Aż do wnętrza. Ból nie zabija. Możesz być w sercu złamany i zabity. Jak nie masz Boga, a Twoim Bogiem jest człowiek. Ciebie można tak łatwo po prostu. Pismo Święte w Starym Testamencie mówi, że człowiek jest jak świątynia. To, że spotykamy się w świątyni, to oznacza, że to jesteś Ty. Wchodzisz do środka, do siebie. I tam Stary Testament mówi, że kiepska świątynia to jest taka, która okna rozwalone, drzwi otwarte. Co chce, to wleci wyleci jedna osoba, druga osoba, nic stałego, Kto by chciał być taki dom. No Tam mówi Pismo Święte, wstawisz brani z piżony. Porządne. Tam się byle, kto nie dostanie. Jeśli nie masz w nienawiści.. ostro. Jeśli nie masz w nienawiści swoich dzieci, męża, żony itd. dalej, nie nadajesz się do Królestwa Niebieskiego. Co to oznacza? Do świątyni. Tylko on. To nie może być Terobia. Trzeba pogasić te wszystkie światła. Nie chodzi o to, że teraz możesz sprzedać Samochów w ogóle ten. powiedzieć, że wrócisz do domu, do swoich przyjaciół i mówisz, nie, nie jesteście. <śmiech> nie? nie chcę was! Ksiądz mi powiedział na rekolekcjach, że jesteście kiepskim światłem. Ja na taką bidę się nie decyduję. A ja tylko Chrystus, nie? chodzi o to, to też jest jakieś światło dla zdrowotności. Retorekcje polegają na tym, że to gasisz. Na Ignacjańskich gasisz te wszystkie rzeczy. I dzięki temu widać to światło. Później, jak się znowu ta reszta zapali, to wiesz, że tamte światełka tak brygają, to się zapali, to się zgasi, to coś tam nie... Nie musi się świecić. To musi. Ty masz... Trzeba stwórc. To wszystko jest dobre, natomiast nie jest stwórcą. Ile mamy jeszcze czasu? Do pudo? Naprawdę? Tak, 35. Chwileczkę, tylko skończę, mhm. Czy jeszcze? Tak, tak. Jak tam z pojemniczkami, tak? Jeszcze pójdzie. Dobrze, już tak e, chciałem tylko na, na samym końcu dotknąć e, tego, że w kim jest Chrystus? Wyobraź sobie siebie jako dziecko. Wyobraź sobie siebie jako dziecko, tylko dzieci wejdą do Królestwa Niebieskiego. To znaczy, taki kto, kto, kto wie, że jest słaby, nie? To taki nie jest dorosły. Nie? nie, tylko dzieci wejdą do Królestwa Niebieskiego. Chrystus to jest taki ktoś, wyobraź sobie, że siedzisz po prostu władco z jako dziecko. To się, się jako dziecko. Ne? Siedzisz sobie, wiesz, że tam się nie ty Jesteś w problemu niczym. A Chrystus to jest taki chłopczyk. Chłopczyk. Ty jesteś dziecko, to on też. To jest taki chłopczyk, który siada od Ciebie i Cię zaprasza do Ojca. Dobry, dobry obraz moment. Potrzebujemy obrazu po prostu z obrazę. obraz. Co robił Chrystus, żeby być silnym? On nie gadał o modlitwie. On pokazał, co modlitwa daje. On, zanim w ogóle słowo, słowo powiedział o modlitwie, to najpierw poczekał, żeby to oni go poprosili o słowo. Żeby to nie było sztuczne. Że, uwaga, panowie, wy potrzebujecie modlitwy, a oni mówią, że potrzebujemy modlitwy. Ja. Tak mówisz, ja nie zrozumiałem tej potrzeby, ale skoro tak mówisz, to pewnie mam. Nie. nie on zrobił coś takiego. Mod, oni to widzieli. Modlił się całą noc. Całą noc się modlił. Całą noc nie to, że tam, nie robił jakieś takie kocki, klocki, nie mówił, co? Na tej modlitwie. E, leżał na łonie swojego ojca. Ja patrzę na niego, patrzę na mnie. W seminarium miałem takie doświadczenie, ja to do porannej modlitwy to po prostu jestem. Chcecie mnie skrzywdzić, to mnie rano ściągnijcie do modlitwy. Po prostu ciężko mi to idzie. Natomiast wieczorem to ja mogę... W seminarium, w seminarium, w seminarium mieliśmy taki czas, że o 21.00 tam były jakieś krótkie modlitwy, a później to można było sobie tam siedzieć. Było tak zwane silencjum, czyli nikt się nie odzywa. Proszę bardzo, zgasiliśmy światła wszystkie. Nie otwieraj mózgu do swoich braci. Pogaś to wszystko, żeby zapalić to, co jest dobre. I dawałem wtedy po prostu tam, tam że chciałem. Fajnie z nami miesiąc, nie? Bóg, dzisiaj. E, dlatego, że chciałem, to dla mnie był taki przyjemny czas. Jakbym sobie pomyślała, co Ty tam robiłeś? No czasami była jakaś tam, jakaś koronka, nie? Czasami po prostu siedziałem i tak myśli po prostu przepływały, ale to był czas oddany Panu Bogu. to był czas przy Bogu spędzony. Ja wychodziłem stamtąd, e, wychodziłem stamtąd, i ja po prostu, ja bym się wtedy ze wszystkimi, yy, ze wszystkimi godził. Ja bym tam po prostu już wszystko robił. No. Ja się po prostu kłóciłem z tyloma tam już, miałem takiego nerwa, miałem takiego nerwa na, na niektórych seminarium. No, naprawdę, jak myślicie, że seminarium to jest taka rzecz, co tam aureolki tylko i tak dalej. Nic rzeczy. Ludzie są, bo zgrozą. <grym> Ludzie są. Yy, miałem takiego nerwa, na niektórych czułem się po prostu niesłusznie yy, potraktowany. Nie dlatego, że też by mi mówili prawdę. A co? Prawda, kole w aureole. <gry> I w tym wszystkim, ja, ja nie wiem skąd to było. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, co to jest działanie ducha Świętego. Nie jestem. Bo co tam się dzieje w relacji do ojca w trakcie No Nie jestem. Ja widzę efekt. Ja bym po prostu się wtedy ze wszystkimi godził. Ja mam po prostu, no, mam, mam, mam. Taki jedyny czas, nie? O, o zgrozą, wtedy akurat nie mogę się odzywać, no bo, nie? To trudno. Mógłbym, wam, mógłbym się z Wami pojednać, ale trzeba milczeć, trudno. A masz takie doświadczenie, bo my w kościele robimy zazwyczaj to sztucznie. Nie wierzymy, że mamy potrzeby modlitwy, tylko po prostu wiecie, no. Trzeba, nie? Na panka, lecimy. ta, Pytanie jest, co robił Chrystus? Ani słowa nie powiedział modlił się całą noc, leżał na łonie swojego Ojca całą noc. Sam mówił, Wszechmogący Chrystus powiedział takie słowa. Nic nie mógłbym czynić, gdybym nie widział Ojca, który czyni. Dlatego, że Ojciec czyni, dlatego, że Ojciec działa i ja działam. Macie większą siłę? On mówi, że jest bezsilny. On mówi, że jest bezsilny. Mówi, e, ja, doskonały, e, byłbym bezsilny, gdybym nie wiedział, nie widział ojca, który działa. Widzisz ojca, który działa w Twoim życiu? Nie, no to skąd masz mieć impet? Dziecko, które nie jest kochane, nie ma impetu do tego, żeby żyć. Bo jak moje życie nie jest wartością, to przepraszam, co ja mam bronić. Jaki byt, takie działanie. Co ja mam bronić? Jakie ja mam mieć ambicje w życiu, skoro nikt nie pokazał, że to życie jest ważne. On najmniej to pokazuje. I w tym wszystkim e, dobrze by było sobie wyobrazić, że ten, który doskonale zna Ojca, czyli Chrystus, taki chłopczyk do Ciebie po prostu przychodzi, do Ciebie, do chłopczyka przychodzi. Do, do dziecka, do którego bardzo często trzeba dotulić i ja nie słodzę. Nadwymiar. Zawsze jesteś dzieckiem, umrzesz jako dziecko i to będzie twoje błogosławieństwo, jeśli będziesz miał tę świadomość. jeśli będziesz miał świadomość. dorosłych, Dorośli nigdy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Parafraza, ja wam do, do takich należy Królestwo Niebieskie. Do innych nie. Do dorosłych nie należy Królestwo Niebieskie. Do dzieci. Tak. Dorosły jest... Samodzielny, silny, daje ser, dam sobie radę. Nie? pomodliłbyś się, dam sobie radę. Nie? Chrystus przyznaje się do swojej słabości, do nicości bez relacji do Ojca. Pogasił wszystko Nie łudzi się. Jestem zbyt dużą próżną. I dopiero, e, dopiero o, Chrystus cię zaprasza, idziemy do Ojca. A ja mówię. Ja? Próżnia? Proch? Ledwie z tchnieniem, z pragnieniem życia wiecznego? Proch? Mnie proch? Zapraszacie do tej relacji? Tak. Dlaczego? No to nasza decyzja. Co Cię to obchodzi? To moja decyzja, że Cię kocham. Nie Twoja. I ostatnio, ostatni moment, który chciałem dla Was, to jest, to jest moment Ewangelii, gdzie E, to się mm -hmm. czyta bardzo często na pogrzebach. Natomiast bardzo leczy ta Ewangelia, każda inda, ale do mnie bardzo dużo przemaga. E, Chrystus wchodzi do takiej miejscowości, która się nazywa Nain. Nain. Nain. Nain. Nain. Nain oznacza ukochany, ukochany, kochany. Nain. Bardzo często na pogrzebach się to czyta. E, wychodzi Chrystus z tej miejscowości, wychodzi stamtąd. I spotyka się, przycina drogę mu E, oczywiście, przypadek drugiej imię Boga, przecina mu drogę kondukt pogrzebowy. Kobiety, która była wydową i żegnała swojego jedynego mężczyznę, jedynego syna. Jedynego syna. Jedynego mężczyzna w swoim życiu żegna, Jedynego. I ona w, w tym wszystkim, co, co to znaczy, że kobieta e, zostaje bez mężczyzny, bez syna i bez, bez męża? Nie ma środków do utrzymania, ponieważ kobiety nie pracowały. To jest dla niej jakby umrzeć za życie. Nie? Co teraz? Czekać, aż, aż się zapłodzą. Jak nikt tym mnie nie weźmie w obronę. To dla niej jest naprawdę poważny ból egzystencjalny. No nie ma. Każdy po prostu jedyne, co robić, to użalać się na A Chrystus spotykają, użalił się na nią w taki dobry sposób. I powiedział, I powiedział tak, nie płacz. Kto by miał odwagę, nie płacz. rydź po prostu, bo no to jest koniec twojego świata. To jest koniec twojego świata. No nie wiem, łap sobie kogoś, nie wiem, kombinuj coś tam, no nic nie wykonujesz. Znajdź sobie kogoś. Znajdź sobie kogoś. Kogoś się skończyły. <grydź> Ludzie się skończyły. To już jest taka sytuacja, w której po prostu nie rozwiążesz tej sytuacji. Zostajesz z niczym wszystkiego światła się pogasiły. I Chrystus mówi do niej, nie płacz, jeszcze jest coś, jeszcze jest mężczyzna, e, który jest twoim pierwszym mężczyzną. E, nie płacz i dotyka się, dotyka mnie chłopca. On Patrzcie na takie momenty w Ewangelii, kogo Chrystus dotyka wtedy, jak uzdrawia, bo to jest nieprzypadkowe. Co robi, czy coś pomarze, czy coś zapyta i tak On jak dotyka, to dotyka źródła problemu. Dotknął nie chłopca, nie ją, nie ludzi, nikogo, tylko dotknął się mara. Mara to jest płótno, które leży pod zmarłym, a słowo mara tłumaczy się jako gorycz. Żal? Świetnie. Gorycz to jest coś takiego, co Cię po prostu zabija. Gorycz to jest już coś takiego, że nie ma żadnego światła w Twoim życiu. Nic nie ma. Ty umierasz. Ty jesteś paralitykiem. Ty czekasz po prostu na śmierć. Nie ma niczego, co by wtrzymywało Twoje życie. Oni są w miejscowości na im. Ukochane. Kto jest Twoim ukochanym? Ona... Yy, ona oni tam... Na, na ile ona zrozumiała tę bakterię, czy tę sytuację, ważne, czym jest rozumiemy. I wtedy, gdy przestała mieć gorycz, przestała dbać w tym, że ma takie straszne, okropne braki. I przeklina po prostu, z głodu my co robimy? Przeklinamy. Jak Ci szatan uwypukli Twoją potrzebę, nie? Czasami to są urojone rzeczy, naprawdę. Ja mam czasami, może nie wiem, ja może jestem jakiś dziwny, nie? Wy jesteście normalni. Ja dziwny, ja czasami mam takie urojone braki, że jak ja się po prostu napędzę, brakuje, brakuje, brakuje, brakuje, a Chrystus mówi, nie rycz! Hałaska! Łukaniu Nie płacz! To jest brak, który... Bardzo często to jest brak, który nie istnieje, może wy macie inaczej. Ja mam czasami braki takie, które są po prostu urojone, nie? Siedzę sobie w raju, a ryczę, że nie mam. Pierwszy Pierwszy, pierwsza historia po prostu z Pisma Świętego. Siedzą, zebrały, a przeżywają brak. Nie? Coś nie pali. Ty możesz do raju wrócić już teraz, tu i teraz. I e, wtedy, chłopiec się, wtedy chłopiec się budzi. Chrystus mówi mu coś takiego. Powiedział, nie płacz, dotknął się Mar i powiedział do niego: Młodzieńcze, tobie mówię, tobie, tobie mówię wstał stanie. Młodzieńcze, kobieta nie miała męża. No to kto był teraz dla niej mężem? Nie? Młody chłopak. No to teraz oczekiwania na niego, nie? Pismo Święte w kilku miejscach mówi o czymś takim, że ludzie są zabici poprzez nadmiar oczekiwań i wygulowane oczekiwania. Jest taka, jest taka dziewczynka, która która jest nieżywa umarła umarła Chrystus do niej idzie i tam spotyka kobietę która od 12 lat jest kobietą która cierpi na krwotok. życie z nim uchodzi i nie dotyka się w, w pragnieniu wiary dotyka się i ręce są na dole jak dziecko po prostu łapie od 12 do 12 lat co tam oznacza liczba 12 12 lat 12 lat to miała osoba, która wchodziła w dorosłość, nie? Jak jest się dorosły, to już. działa. Jak się dziecko rodzi, to nie dostaje następnego dnia angażu do roboty, nie? to jedyne co, to w sposób idealny wypełnia Pampersa i tyle z roboty. Nie działa bo się błogosławi przez długi czas. Jest się przy nim, a później coraz bardziej będzie się działo. Natomiast tutaj, natomiast tutaj Pismo Święte mówi coś takiego, że On ją uzdrowił, nie Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dziecko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idzie dalej, tam jest ten sam problem. Ta Ewangelia jest czytana w Kościele razem. Nie separuje się Tej Te jednej kobiety, która, została, która nie miała w sobie życia, już wypływało z niej życie i druga, która już umarła. Ta cała rodzina po prostu stęka nad nią, płaczą, lamentują. Przez ten lament w coraz gorszą sytuację w, w, w ta rodzina wpada I oni są pełni i roli. Chrystus sam tam wchodzi i mówi coś takiego. Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Po co to powiedział? Żeby go specjalnie wyśmiali? Nie. Po to, żebyśmy my po dwóch 2000 latach wiedzieli, co jest nie tak w tej rodzinie. W tej rodzinie jest to nie tak, że oni są. Drzewią, czego nie zrozumieją, skupili się w jakiejś kupie, która po prostu jest kupą farzeuszy. I Chrystus mówi coś takiego. Chrystus oddziela siebie, sobie stawia granice, oddziela siebie od nich, swoich najbliższych uczniów bierze. takich, którzy są najwięcej rozumieją z tego, o czym on bierze, co jest miłością i najbardziej doświadczają miłości Chrystusa. I tylko rodziców jej idzie, odseparuje się, idzie na górę. I tam mu uzdrawia. Mówi do niej dziewczynko. Powinien powiedzieć kobieto. 12 lat. Powinien powiedzieć kobieto. On mówi do niej dziewczynko. Tobie nie temu, jaką funkcję spełniasz. Tobie mówię w stanie. Nie temu, że jesteś mężem. mężem niech wszyscy, się Bóg ci mówi, mężu, e. Bóg z całą delikatnością mówi ci dzisiaj, mówi do mnie, księdzu wikariuszu, nie, księdzu wikariuszu, nie, mówi, tobie mówię wstań, bo nie dorosłeś do tych rzeczy, których jeszcze potrzebujesz, żeby być dzieckiem, nie dorosłeś do tych rzeczy, to jest naturalne, ja tego nie będę krytykować, dorośnijmy razem, jeszcze nie dorastałem. Mówię o sobie. Boże, daj czas. Nie? No na nagrobku będę miał napis. Zdążyłem. W razie czego pamiętajcie. Bo rodzinie tego nie powiżałem. Dopiero wtedy. Dać czas. Mi daje. Dlaczego tak? Nie wiem. Dotłunąć Chwała Ojcu i Synowi, Jak była zawsze Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi świętem. Jak była na początku teraz i na wieki wieków Chwała Ojcu Jak była na początku teraz zawsze na wieki nam Chryste za, czas go.